Tak jestem Okej. Okay. Mam na mnie Artur, jestem alkoholikiem Mam na mnie Artur, jestem alkoholikiem Witam Was wszystkich serdecznie Dziękuję za to zaproszenie Jest to dla mnie, można powiedzieć Coś pięknego, ponieważ dzielicie swoim doświadczeniem Jest dla mnie Bardzo ważną wartością tego Wszystkiego co się dzieje tutaj w AA Tak kilka słów chciałbym powiedzieć o sobie dla przypomnienia w sumie. No ja mam 35 lat. Jestem z Zabrza. Mieszkam wraz z narzeczoną i z naszym prawie trzyletnim synkiem. Razem udało się to przetrwać. Wszystko. Jesteśmy razem dziś. Moje picie wyglądało w ten sposób, że tak pokrótce na trzy etapy je rozłożę. Najpierw było to takie mocne imprezowanie. Czyli kosztowanie tego alkoholu na różnych imprezach od najmłodszych lat, czyli powiedzmy te dyskoteki, później e, kluby, następnie różne wyjazdy dla towarzystwa, e, dlatego żeby zaimponować przed innymi. Bo po prostu wszyscy to robili i nie wydawało się to, żeby było w tym coś złego. E, potem moim takim kolejnym etapem picia było picie już po pracy, e, bo mi się należy ponieważ ja ciężko pracuję i też wszyscy piją, to czemu nie ja? Mm. Nawet nie wiem, w którym momencie zacząłem pić już tak y, ciągami, czyli po prostu dziennie musiało być trochę alkoholu wlane. Y, Skamałbym skłamał, Was, gdybym Wam powiedział dokładnie, kiedy to było. E, dlatego nie podam daty. Po prostu był to, było to już w, w, w, w, w, w okresie, kiedy ja pracowałem, kiedy miałem e, te 19-20 lat. Mm. Później moje picie wyglądało tak, że już piłem w samotności, czyli ukrywałem się przed moimi najbliższymi. Co ja w tym okresie tak naprawdę straciłem? Straciłem bardzo wiele, bo przede wszystkim własne poczucie wartości, własną tożsamość, własne poczucie takiego jestestwa, nie? tego, że ja w ogóle tutaj jestem. I... Ostatecznie moim dnem, można powiedzieć, nie było materialne straty jakieś większe, chociaż straciłem firmę, ale potem odzyskiwałem te rzeczy, potem znowu traciłem i to była taka Solida przez wiele lat. Kończyłem jedne studia, zaczynałem następne, potem mi się te studia udało skończyć, ale nie miałem na tyle odwagi, żeby iść w tym kierunku, po prostu miałem wiele w sobie lęków. I właśnie, na przestrzeni tych wszystkich lat picia bardzo mocno u mnie szalały lęki. Do tego stopnia, że było to już e, nawet e, psychozy. Takie psychozy się pojawiały, że widziałem e, czasem i, i, i słyszałem różne rzeczy. E, przez to wylądowałem u psychiatrów, e, lekarzy, terapia. E, próbowałem tam szukać rozwiązania, ale nigdy się nie przyznawałem tak naprawdę do końca, że jestem alkoholikiem, że mam problem z alkoholem. Po prostu piłem tak jak wszyscy, bo mi się należy i, i szalałem. I w tym całym szaleństwie, obłędzie nie, tego alkoholowego picia bardzo mnóstwo uraz po drodze, nie, bardzo mnóstwo uraz, bardzo mnóstwo niewyjaśnionych spraw, konflikty z prawem, jakieś towarzystwo, w którym ja chciałem się czuć po prostu akceptowany, wchodziłem co chwilę w jakieś, wiecie, sprawy przestępcze, nie, jakieś różne po prostu dziwne grupy, em, gdzie ja zawsze szukałem jakiegoś swojego miejsca po prostu i nakładałem na przykład taką maskę, żeby być, powie, powie, powiem wam szczerze, takim chłopakiem z miasta, wiecie, nie, takim gangsta, nie? Też miałem taki epizod, że chciałem być taki fajny jak ci gangsta, nie? I po prostu e, fura, skóra i komóra, co się mówi, a ja w ogóle tam nie pasowałem, nie? Ja w ogóle tam nie pasowałem, ja po prostu chciałem się tylko znaleźć w jakimś centrum uwagi, żeby ktoś mi po prostu lubił, nie? żeby Że ja jestem fajny. E, I w tym wszystkim był cały czas alkohol, wiadomo. I na tej przestrzeni lat to było bardzo dużo lęków, uraz czego ja tak naprawdę do końca nie zauważałem, nie widziałem tego nie, w sobie. E, ale e, no, program mi to pokazał, do czego dojdę za chwilę, że to wszystko we mnie po prostu było cały czas, od najmłodszych lat. E, I i no, sfera seksualna, też przecież ja zawsze przedmiotowo podchodziłem do każdej dziewczyny. Zawsze chciałem tylko, żeby poszła ze mną do łóżka, kiedy ja chcę. Zawsze e, chciałem m, wtedy, kiedy mi się podoba, a jak się nie podobało, no to ja się obrażałem, jak mały chłopczyk, który nie dostał cukierka. Odwracałem tyłek i uraza, nie? Uraza do mojej najbliższej, ukochanej na przykład dziewczyny. I brak szacunku przez to, nie? Okazywałem w ten sposób, ale ja wtedy nie wiedziałem w ogóle, że robię źle. Bo nie wiedziałem, że mam aż tak silne, zakorzenione w sobie wady, nie? Które we mnie szalały i że to wszystko było właśnie na budowane na płaszczyźnie tak naprawdę lęku lęku. E, który, który, który we mnie był bardzo silny. E, I dobra, wiecie co, przejdę może teraz już jakby do tego momentu, kiedy e, ja się pojawiłem we wspólnocie. E, no zabrała mnie tam po prostu e, po moim długim ciągu picia, po wielu obietnicach, po prostu moja narzeczona, e, która zatrzymała mnie w drzwiach tej ostatniej nocy, kiedy ja powiedziałem, że już nie będę pił i powiedziała, zostań jeszcze jedną noc, i dała mi jakby tą szansę. A ja już chciałem po prostu iść się zabić. A ja już jedną próbę samobójczą miałem. Także te myśli, które miałem teraz, były podwójnie silniejsze. E, także wiem, że to naprawdę było tak. Albo śmierć, albo życie. I śpiła wyższa. Będę mówił też o Bogu tutaj dzisiaj. Bóg zatrzymał mnie po prostu poprzez moją narzeczoną w domu. I dwa dni później byłem na pierwszym mitingu. Byłem na pierwszym mitingu, e, Oczywiście Ziarno zostało zasiane we mnie, że jest nadzieja, ale ja nie chciałem tak naprawdę, ja nie chciałem do końca, nie, nie chciałem tam chodzić, nie chciałem tam być. Dziś po, po, po, po, po tym czasie, którym jestem we wspólnocie, po niedługim tak naprawdę, bo to jest rok, to ja mm, powiem wam, że... Mm, Wiem, że wtedy, nie, wtedy, wtedy naprawdę nie byłem, nie byłem tak, tak nastawiony pozytywnie do tego wszystkiego do końca. Po prostu chodziłem, miałem taką nadzieję, że ktoś mi pomoże, ale robiłem to dla kogoś jeszcze, nie? No i dopiero kiedy zacząłem, e, poprosiłem o program 12 kroków e, mojego sponsora, e, wtedy zaczęło się tak naprawdę moje zdrowienie. Ponieważ ja zacząłem robić pewne rzeczy, pewne czynności, sugestie, e, i to działanie już nawet w tym, że ja poprosiłem o ten program, czyli ta decyzja, to już jest to dla mnie działanie. Ja już zacząłem jakby robić coś dla, dla siebie, nie? I wtedy jeszcze usłyszałem, żebym zrobił wszystko dla swojej trzeźwości, co mogę zrobić. E, bardzo mnie to dotknęło. Ja cały czas za każdym razem, kiedy miałem wątpliwości, myślałem o tym, że zrobię wszystko, bo powiedziałem sponsorowi i też tej swojej jakby sile wyższej, której, o której tak słuchałem nie? już na tych meetingach, że gdzieś tam już to do mnie docierało. E, i yy, wiecie, to zdrowienie właśnie zaczęło się w momencie, kiedy ja zacząłem rzeczywiście robić sugestie, nie? Kiedy ja zacząłem robić sugestie, kiedy zacząłem stawiać kroki yy, i w końcu tak jakby odrywałem się od siebie i zaczynałem robić coś naprawdę konkretnie, nie? Czyli nie tylko słuchanie, ale też działanie, robienie yy, i oczywiście cały czas robiłem te sugestie. Ja je robię do tej pory. Yy, I zaczęliśmy program, program... Yy, to jest program ten metodą z Cleveland, nie? Od Clarence'a e, Sugestie e, na Wielkiej Księdze. I, i, I co, no, kochani, zrobiłem pierwszy krok. Z, symbolicznie postawiliśmy go z moim sponsorem. Drugi krok, trzeci krok. W pierwszym kroku ta beścinność moja to, no, <śmiech> wiele lat z tym walczyłem, z tą beścinnością no, tak naprawdę, a tutaj się po prostu w tym pierwszym kroku poddałem. Czyli nie walczę, poddaję się. Przyznaję, że nie kieruję swoim życiem. Ehm. Ponieważ moje życie było bardzo pokręcone. Ja bardzo chciałem kierować swoim życiem. Ja chciałem być Bogiem dla Boga. Bogiem dla domu. Bogiem dla każdego. I wszędzie czuć się fajnym. A ja tak naprawdę dużo straciłem, nie? Wszystko rozpierniczyłem po drodze. To jak ja kierowałem tym życiem? Co to za kierownik? No właśnie, tu, tu, tu mi oświadomiło, że jednak te moje wariackie życie i E, bardzo złe stany, emocjonalne lęki, e, utrata tych rzeczy, też materialnych przede wszystkim, ale e, zaufania od innych ludzi, same, zaufania samemu sobie, pokazały, że ja niczym nie kierowałem i tylko chciałem kierować, ale to było wszystko tylko moim wymysłem w mojej głowie, ponieważ ja też byłem człowiekiem, który bardzo fantazjował, po prostu fantazjował i przenosił, że tak powiem, e, góry, jak pił e, i Pierwszy krok dla mnie jest tym właśnie poddaniem się, przyznaniem, że nie kieruję swoim życiem, co ta druga część też mnie przygotowała do drugiego kroku, czyli, że ja szukam jakiejś siły większej lub wyższej ode mnie, która może mi w tym pomóc, nie? Czyli wiara w tą siłę, bo jak już nie kieruję tym życiem w tej drugiej, pierwszej części tego kroku pierwszego, to już po części już wchodzę w ten drugi krok, nie? Czyli ja już zostawiam tą przysłowiową kierownicę i wchodzę w krok drugi, i symbolicznie oczywiście stawiamy ten krok, ale ta wiara musi być we mnie, nie? Ta wiara musi być we mnie, że ja uwierzę w tą siłę, e, która e, doda mi właśnie we mnie tej siły do tego, żebym ja mógł e, iść dalej w to życie, nie? I trzeźwieć i y, przywrócenie zdrowego rozsądku, e, no... Ja raczej nie kierowałem się w życiu zdrowym rozsądkiem, bardziej emocja, emocjami cały czas, bardziej pokusami, bardziej tym żeby było lepiej tylko dla mnie nawet jeżeli miałbym komuś czasami zrobić tym może świadomie nieświadomie krzywdę, ale po prostu działałem jak taki wiecie czołg, w którym się zablokowała e, dźwignia od hamulca i tak jechał ten czołg i tak strzelał na ślepo e, i, i byle żeby dojechać gdzieś, a nawet nie wiedział gdzie jedzie tak naprawdę, bo ja nie miałem jakiegoś celu po prostu moim celem przez wiele lat było to żebym ja rano się napił i potem wieczorem jeszcze się napił i żebym znalazł alkohol to wtedy się czułem fajnie, super, taki wiecie, cool, nie? A tak naprawdę to było wszystko okłamywanie samego siebie, nie? I potem świata w koło. I teraz, tak, jeżeli mam ten pierwszy krok, drugi, uwierzyłem w tą siłę, która może mi pomóc, tak naprawdę na początku to byli ludzie, nie? Wspólnota dla mnie. Wspólnota, która dała siłę moc w tych doświadczeniach, nie? Potem całkowicie uwierzyłem w Boga. Tak to nazwałem, tą siłę wyższą mnie. Czyli całą, całą energię wszechświata, która w jakiś cudowny sposób na mnie działa. Nawet już nie wnikam, jak to jest. Po prostu we, w moim życiu zaczęły dać się cuda. Wiecie, cuda, bo po trzech miesiącach została odebrana mi ta obsesja picia taka, że wchodzę do sklepu i normalnie się czuję. Jakbym był w sklepie po mleko. I nie mam problemu z tym, że stoi alkohol. Po prostu stoi, bo jest takim produktem, jak mleko dla mnie po prostu dziś. I siła wyższa odebrała mi to. Wiem, że mam to tylko na jeden dzień, bo rano proszę go o to, i to jest właśnie już krok trzeci, to powierzenie nie? dla niego. Czyli moich myśli, moich pobudek, moich e, przekonań, po, e, powierzenie mojego życia, nie? Tego, co, co się tak naprawdę dzie, działo, dzieje teraz i będzie się działo, nie? E, I krok, ja, ja wstaję rano i właśnie robię ten krok trzeci, cały czas, nie? Ja cały czas e, robię tą sugestię, że powierzam na kolanach. Tak robię ja, na kolanach po prostu proszę Boga o to, żeby pokierował moim myśleniem, żeby mnie zdyscyplinował do działania, żeby dał mi właśnie moc, siłę, energię, żebym ja był użyteczny dla drugiego człowieka, nie? żebym ja był użyteczny dla drugiego alkoholika, żebym ja był użyteczny dla niego, przede wszystkim dla tego Boga. I tak zaczynam dzień i ta siła do mnie przychodzi, raz odchodzi, raz się motam, raz y, przychodzą dziwne, głupie myśli, ale mam, mam, mam, mam, mam te narzędzia, które wykorzystuję właśnie i jest tym narzędziem przede wszystkim krok trzeci, czyli to powierzenie się, nie? Yy, I z tą inwenturą właśnie, jeżeli ja już mam sobie te trzy, trzy kroki, no to te kroki w ogóle są wszystkie poukładane tak, żeby było Super. I wszystko się udało, mam takie wrażenie. Po prostu krok wprowadza mnie w następny krok i mnie przygotowuje do niego. Czyli ja tą gotowość też łapałem większą do następnego kroku. Ja będąc na kroku pierwszym w ogóle nie byłem przygotowany na krok czwarty. Ja się go strasznie bałem, nie? Ja się go strasznie bałem. Ja nie wiedziałem, co tam mogę wypisywać. Nasłuchałem się też różnych, wiecie, opowieści o tym kroku. Dziś wiem, że ten krok jest dla mnie osobiście. To jest moje doświadczenie bardzo, bo wszystkie kroki są bardzo ważne, ale ten krok czwarty był dla mnie szczególnie ważny i piąty. Bardzo po tych krokach całkowicie inaczej się już czułem, całkowicie inaczej. No i ten krok czwarty e, zrobiliśmy wnikliwą i odważną, osobistą inwenturę moralną. No na samym tutaj wstępie, jak już czytamy, nie? Zrobiliśmy wnikliwą, czyli nie jakąś tam taką sobie, tylko po prostu wnikliwą. Ja mam wejść w siebie dosłownie, w głąb mojej duszy. Mam tam zajrzeć, mam wejść w moje dzieciństwo, w moją podstawówkę, w moją szkołę średnią, mam wejść y, w mojego ojczyma, w mojego tatę, w moją mamę, w moją relację z tym, z tym, w każdą część, jaką ja mam, jaką, jaką ja mam możliwość w życiu zajrzeć, ja mam zrobić tam wnikliwą, y, zajrzeć tam, żeby wyciągnąć jak najwięcej, jak naprawdę tego bólu, nie? Bólu, który tam siedzi y, i odważną, czyli... Y, Właśnie, te najwstydliwsze, te bardzo wstydliwe rzeczy, nie? z tymi się kojarzy to, bo ja nigdy nie miałem odwagi mówić prawdy o sobie, nie? Ja nigdy nie miałem odwagi prawdy powiedzieć komuś o sobie. Ja nigdy nie miałem odwagi tak naprawdę do wielu rzeczy. A tutaj muszę zrobić odważną tą inwenturę, czyli e, szczegółową, taką, że nawet jak boli, to mam ją zrobić. I wtedy to jest zrobione uczciwie. Jeżeli boli, jest uczciwie. Też usłyszałem to od drugiego alkoholika i tego się trzymam do tej pory. E, bo ten krok nie jest cudownym krokiem e, cały czas. On jest cudowny, bo on pokazuje mi prawdę o mnie samym, nie? Ale też jest bolesnym krokiem i ja takie, takie ja miałem doświadczenie. E, czego się bałem w tym kroku? Ja się bałem tego, co ja tam zobaczę tak naprawdę, nie? Co ja, co ja odkryję i bałem się zderzenia z tym, co było, nie? Czyli z wygrzebaniem tych wszystkich moich lęków, tych moich uraz, z dzieciństwa, dziwnych sytuacji e, i u mnie to było w ten sposób, że ja e, ten krok robiłem, e, e, no oczywiście spotkałem się ze sponsorem i sponsor dał mi mm, tabelki. Tabelki, I to było tą metodą zrobione e, i to było, trzy tabelki tam się znajdowały tak naprawdę. Jeszcze chciałem powiedzieć że jedną rzecz bardzo ważną, że właśnie w Wielkiej Księdze jest napisane też, że ten krok czwarty należy zrobić natychmiast po kroku trzecim, czyli po tym powierzeniu się Bogu, tych wszystkich rzeczy mojej całej sfery życiowej, żeby zacząć robić tą inwenturę, bo tak naprawdę w kroku czwartym też jest dużo o modlitwie, nie? Bo ja już też powierzam już dalej te wszystkie rzeczy w kroku czwartym, czyli te urazy, lęki i yy, dążenie do ideału w sferze seksualnej, to ma być właśnie już tym powierzeniem się, nie? Ja to mam później też oddać Bogu. Ale zaraz też do tego, jakbym chciał wrócić. I to natychmiast jest bardzo ważne, żeby od razu zrobić ten krok, żeby nie czekać po kroku trzecim, żeby iść i, i zacząć pisać. No i ja właśnie miałem trzy tabelki. Urazy, strachy, lęki. I mm, trzecie to była sfera seksualna z naciskiem na seks. E I co te tabelki miały mi pokazać? No w ta w pierwsza tabelka przede wszystkim miałem wypisać... E Osobę, nie? Albo instytucje, albo na przykład jakieś zasady, do których ja mam jakiś problem. Po prostu, które, które w jakiś sposób mnie skrzywdziły, nie? Bo uraza skąd mi się wzięła? No uraza mi się wzięła, bo w moim przekonaniu coś lub ktoś mnie skrzywdziło i ta uraza jest we mnie tak silna, że ja po 15 latach wygrzebałem ją albo przypomniałem sobie o niej w danej sytuacji albo na przykład w danym miejscu i w tym momencie ja czuję straszny ból z tym związany. Gniew, złość, jakieś takie niechęć do tej osoby albo do tego miejsca to to właśnie miałem w sobie tam wpisać, nie? Czyli wpisuję na przykład osobę, mój tata. Przyczyna uderzył mnie w twarz, na przykład, i e, zęcał się nad rodziną psychicznie. I następne, co było bardzo, bardzo też istotne, chociaż nie to, co jest tak naprawdę na końcu, to co we mnie tak naprawdę zostało dotknięte i ucierpiało, nie? W tym zdarzeniu. Właśnie. Moje poczucie wartości, Moje poczucie wartości, moje, moje ambicje jakieś mogły ucierpieć na tym, nie. Przede wszystkim też moja, e, moja, moja, moja, e, moje emocje zostały też nie naruszone, moje emocje, czyli e, ten spokój też, nie? Wewnętrzny, jakiś taki, który tam mógł być zaburzony, albo w ogóle spokój w całym domu. E, później jeszcze, jeszcze jest bardzo fajna rzecz, że właśnie w, w wielkiej księdze nie ma tego wpisane w polskim wydaniu, ale jest ta tabelka jeszcze jedna taka, dorysowałem ją sobie, jest pycha i duma, nie? Że właśnie ta pycha i ta duma, co kto sobie o mnie pomyślał, nie? W tej sytuacji, w której ktoś mnie tam kiedyś skrzywdził, nie? Ta uraza. I to była właśnie inwentura Billa, nie? I zostało to dopisane, Bill sobie zrobił taką inwenturę, że dopisał jeszcze pycha i duma, nie? Że to jest bardzo istotne, co, co ucierpiało tak naprawdę w, w nim e, podczas tego zdarzenia, nie? Tak naprawdę, co kto, kto, kto pomyślał sobie wtedy. No i najważniejsza dla mnie, to na dzień dzisiejszy jest ta ostatnia część, nie? Czyli to, jak ja się zachowałem w tej sytuacji. Bo to mi pokazało, kim ja naprawdę byłem w danej sytuacji. Jak ja się zachowałem. Czy ja byłem właśnie egocentryczny, tchórzliwy, samolubny, albo nieuczciwy, nie? Bo ja nigdy tak z tej, z tej perspektywy na to nie patrzyłem, A tutaj miałem właśnie spojrzeć z, innego, z innej strony na to, nie? Czyli na mojego tatę, na, na, to, na tą samą sytuację, nie? Na to, że ja też nie byłem do końca w porządku, bo go prowokowałem nieraz. Ja go wyzywałem, krzyczałem do niego. Nie? I też wywoływało to w nim jakieś dziwne emocje, nie? Że tak do końca, czy ja byłem uczciwy, nie? Wobec tych ludzi, którzy, którzy w moim mniemaniu tak naprawdę mnie pokrzywdzili, nie? I czułem te urazy. I yy, wiecie, uraz miałem yy, z 90 parę, bo potem jeszcze mi podochodziły, ale już po kroku jakby ja sobie je zrobiłem, bo już miałem to narzędzie, nie? I teraz jak ja mam się tej urazy pozbyć? <grych> no właśnie, to nie jest tak, że w Wielkiej Księdze nie piszę, że te lęki, te urazy w jakiś sposób mogą zniknąć, nie? Ja mogę zastosować po prostu narzędzie, którym jest cudowna modlitwa. Modlitwa właśnie o to, żeby Bóg usunął ze mnie tą urazę i tak naprawdę, żebym spojrzał na tego drugiego człowieka, który tak mnie też skrzywdził, do którego mam urazę, że to jest też może człowiek chory, nie, i żeby Bóg dał mi tolerancję, uczciwość i tolerancję, cierpliwość i, i ja teraz tak mówię z głowy, bo ja mam te wszystkie modlitwy po swojemu, wiecie, ja jakby nie modlę się regułkami, tylko modlę się swoimi swoim zdaniami, tak jakby, miałem to wszystko poukładane na przykład w głowie, nie, i, I na przykład taka modlitwa, e, Boże, yy, yy, proszę usłyszeć mnie urazy wobec na przykład taty, ponieważ jest to chory człowiek tak jak ja i proszę daj mi cierpliwości i tolerancji wobec niego i zrozumienia, nie? Zrozumienia wobec tego człowieka, nie? I, I wiecie co, to zaczęło działać we mnie, zaczęło to we mnie działać, ja zacząłem się modlić za te wszystkie urazy, do tych wszystkich ludzi, do tych instytucji i... Zacząłem, zacząłem powoli dostawać taką moc w sobie yy, i jakieś takie yy, zrozumienie tej całej sytuacji, nie, tych ludzi. Czyli takie wejście w buty tych ludzi na chwilkę, zobaczyć jak tam było u nich w tej sytuacji i zaraz musiałem wyjść z tych butów, bo też nie ma co żyć życiem innych ludzi, nie, bo, bo, bo też mogę źle na tym wyjść. I takie sytuacje, na przykład jak z moim y, tatą się spotkałem, po jakimś czasie po tym kroku, to powiem Wam, jak on zaczął się zachowywać przy mnie, w taki dziwny, specyficzny swój sposób, to ja po prostu właśnie dostałem taką myśl w tej chwili, że ja, Boże, to jest też chory człowiek jak ja i nawet bardziej, tylko on nie ma tego rozwiązania, nie, co ja. On po niego nie sięgnął, albo nie sięgnie nawet nigdy i, e, i daj mu wszystko, co mu jest potrzebne, na dziś w szczęściu, nie? Do szczęścia I, i, i... właśnie taka miłość wobec niego, nie? A przede wszystkim, wiecie, wybaczenie, nie? Wybaczenie tym osobom za to, co one mogły dla nas zrobić, nie? I tak naprawdę, co ja dla nich też zrobiłem, żeby Bóg mi wybaczył, nie? Bo ja ich też pokrzywdziłem właśnie, to, co pokazuje mi ta kolejna część tego, jaki ja byłem w tym, nie? Lęki yy, u mnie to była główna istota tego błędu wszystkiego, nie? Bo ja naprawdę kierowałem się głównie lękiem w, w życiu i... Lęk kierował mną mnie. Jak ja wchodziłem w lęk, e, w sensie takim, że m, lęk mnie opanowywał, to z lęku wychodzą też inne wady, ja to zrozumiałem. Na przykład jak ja się bałem, no to e, ja byłem agresywny na przykład, nie? a był bardziej taki e, arogancki unikałem rozmowy, zrzucałem winę na drugą osobę, atakowałem ją, żeby tylko ona nie poznała tego lęku mojego, nie? Przede wszystkim, ale żeby też na przykład nie, nie dowiedziała się, że ja się boję czegoś, żeby nie dowiedziała się, że ja nie wiem o czymś, nie? Bo ja miałem takie lęki, że na przykład ktoś się dowie o moich tajemnicach, że ktoś się dowie o moich kłamstwach, że ktoś mnie dopadnie na ulicy, bo wisiałem mu kasę, nie? Ja się bałem na przykład takich rzeczy, że wyjście na przykład z domu też miałem, bo tak się ukrywałem z tym piciem, nie? I to jest dużo tych lęków urojonych, ja to zrozumiałem. Ja, ja wiecie, ja, ja naprawdę większy procent moich lęków to były moje urojenia w głowie. Tylko ja tak z tym żyłem i nie dopuszczałem takiej myśli, że Inaczej nie próbowałem jakby szukać takich rozwiązań na ten temat, nie? że jak mam jakiś lęk i na przykład jak sobie z nim radzić. Nie? Po prostu tymi lękami, one, one rządziły moim, moim światem i to jest tak, że ich nie ma, one do mnie też wracają. Ostatnio miałem coś taki lęk właśnie i co zrobiłem? Również pomodliłem się o ten lęk, nie? żeby Bóg mi ten lęk usunął, ponieważ lęk mnie blokuje przed życiem, przed tym, żebym ja zaczął coś robić, działać, żebym był użyteczny dla drugiego człowieka. Te lęki to są naprawdę złodzieje czasu. Tak jak jest napisane w Wielkiej Księdze. Nie można, nie, mo nie mogę być użytecznym człowiekiem, jeżeli ja będę czuł ciągle lęk. No, jeżeli ja na przykład nie pojechałem tam, bo czułem lęk. Jeżeli ja nie porozmawiałem z tym, bo czułem lęk. Jeżeli ja nie zrobiłem takich studiów, bo czułem lęk. Jeżeli ja yy, nie byłem w związku, bo czułem lęk. No to co to, to za życie? To jest właśnie złodziej życia. Nie? Ja to też zrozumiałem. I... Też e, lęki zaczęły mi mijać, e, zaczęły być coraz mniejsze, e, zaczęły, e, zaczęły mnie rozumieć bardziej, po prostu rozumieć o co chodzi, dlaczego ten lęk, skąd on się bierze, nie? E, I na przykład, mm, powiem wam, ja miałem taki lęk przed samotnością, mnie I przed opuszczeniem. Wiecie, ja zauważyłem, że mój tata, na przykład, przez wiele lat mówił nam, że odejdzie z domu na, i nas wszystkich zostawi. I ja strasznie się tego bałem od małego, nie? Czas jeszcze tego bałem od małego, bo ja miałem takie poczucie pustki, nie? I samotności przez te wszystkie lata. I to wszystko się we mnie pogłębiało, nie? I ja zawsze musiałem mieć kogoś przy sobie. Z, jed, z, jednej, z jedną rzecz byłem, to musiałem mieć drugą, bo, bo nie chciałem być sam. Bałem się tak tego, żeby być sam, nie? I właśnie to jest ważne, co wam teraz powiem, nie? I ja naprawdę tak tym żyję i tak to czuję dzisiaj, że tą pustkę i tą samotność, ten lęk wypełnia mi wiara. I Bóg. Wiara i Bóg, która daje mi tą siłę, która wypełnia tą pustkę. Która daje mi nadzieję, której nie miałem. Która daje mi poczucie bezpieczeństwa. Poczucie własnej wartości, że ja też tu jestem do cholery jasnej, po coś na tym świecie potrzebny tej sile wyższej, nie temu Bogu. Że ja mam jakiś, On ma plan jakiś wobec mnie. Choćbym miał być tylko tym właśnie szarym, małym chłopakiem z yy, Zabrza, mieć... Yy, tylko to ym, być, być, być, być taki no, niewyjątkowy w ogóle. To, to też mogę być szczęśliwy przecież, nie? Albo po prostu spokojny. I nie muszę teraz wlewać tego alkoholu w siebie, żeby osiągać te szczęście takie złudne, nie? I, i, i, i szukać gdzieś tam jakiejś aprobaty, nie? Gdzieś to zrozumiałem, wiecie? I, I pomaga mi ta wiara właśnie i zaufanie w Bogu, w tym, w tym żebym tych lęków nie miał, nie? I Sfera seksualna, powiem Wam, że z tą sferą seksualną, tak jak powiedziałem Wam, ja mm, bardzo przedmiotowo traktowałem kobiety, e, moją partnerkę, która dała, tak naprawdę, no Bóg, da, Bóg nam dał szansę, tak naprawdę nie ona, tylko Bóg nam dał tą łaskę, że my dalej jesteśmy ze sobą i razem możemy wychowywać naszego syna, mieszkać i ja się uczę tej seksualności z nią na nowo. Ja Wam powiem szczerze, ja się uczę na nowo, bo mi się włączają takie chcieństwa, nie? Chodź, już, teraz, tam. Sorry, że mówię o tym seksie, bo mało się o tym mówi, ale to jest bardzo ważne, bo jeżeli ktoś żyje w związku, no to, to jest częścią związku życia, nie? ale dziś wiem, że to nie jest najważniejsze. nie? Dziś wiem, że są ważniejsze rzeczy dla mojej kobiety. Dziś wiem, że dla niej jest ważniejsze bezpieczeństwo. Dziś wiem, że ona chce mieć troskliwego, fajnego, użytecznego Artura w domu, a nie zarośniętego pijaka, który tylko chodzi, marudzi, narzeka, a nic nie robi. Nie? I, my, I ja zawsze myślałem, i to jej mówiłem, mojej Karolince, że wiesz co, kiedyś przyjdzie taki dzień, że te problemy miną. nie? <gry> ja tak myślałem, wiecie, że ja się obudzę kiedyś rano, oczywiście z piwem i że moje długi, e, ona będzie mnie bardziej kochać, e, komornik nie będzie do mnie przychodził, e, czy tam na przykład nie będą do, do mnie dzwonić, o, jacyś tam wierzyciele, e, że ja będę miał lepszą pracę, że przyleci, kurde, Mike jakimś helikopterem i sprawi, że ja będę cudownym człowiekiem. Jakie ja, złudzenia miałem. To jest straszne okłamowanie siebie i, że, i zakrzywiona rzeczywistość, nie? E, teraz wiem, że jak ja nic nie zrob, nic nie będę robił, ja sam, to nie będę żadnym narzędziem w rękach Boga. Bezużytecznym Arturem. Bóg, mój Bóg, jakkolwiek go pojmuję, lubi takiego Artura, który coś robi dla swojej trzeźwości, który robi coś dla drugiego człowieka, który działa na ile może we wspólnocie e, i w życiu osobistym. Nie? Wtedy dostaje moc, siłę, energię do tego, żeby żyć dzięki jego łasce. I uczy mnie też tej tego życia w sferze seksualnej, czyli niepatrzenie z pożądaniem na każdą dziewczynę, którą widzę. Że mam koleżankę i na przykład widzę już w niej wiecie, obiekt seksualny. Chociaż jestem mężczyzną, nie? Ale widzę, że Bóg pomaga mi w tym. Pomaga mi zmieniać patrzenie na to i patrzenie na to pod innym kątem, na nieocenianie też tej osoby pod takim kątem, nie? Że, e, że tak i tak to by mogło wyglądać fajnie, nie? E, ale wiecie co, ja się łapię na, wiele razy na, w tym okresie, w którym teraz jestem we wspólnocie, łapię się na, na wielu takich właśnie pułapkach, gdzie, gdzie ten zły, można powiedzieć, nie ten dobry, tylko ten zły Artur się uruchamia. nie? E, I re, lęki biorą górę. E, myślenie właśnie tylko przedmiotowo, żeby coś zrobić, materialnie osiągnąć się włącza, jakieś narzekanie. Wtedy robię takie coś. Otwieram sobie wielką księgę. Czytam sobie albo na stronie 422 o akceptacji, albo czytam sobie 60-64 y, y, z My Agnostycy, o tym, że nie reżyseruję ja teraz przedstawienia, o tej samowoli, że teraz mam się kierować Bożą wolą, a nie samowolą, bo źle skończę, y, bo będę znowu myślał tylko o sobie i będę tym egocentrykiem i użalającym się Arturkiem. I mam ufać temu Bogu, nie? I przypominam sobie o tym, Pomaga mi to. Druga rzecz, dzwonię do alkoholika drugiego. Jeżeli naprawdę coś źle się u mnie dzieje, ja też jednocześnie mogę komuś tym, też tym pomóc, z tym doświadczeniem. Wykorzystuję to narzędzie na ile mogę. Dzisiaj też już rozmawiałem z jednym i z drugim alkoholikiem. Też po, trochę, trochę pogadałem o, o mojej sytuacji, która się pojawiła w ostatnim czasie, jakaś tam zła. I też mi to pomogło, nie? Chociaż nie jest to jakaś tragedia, ale musiałem to z kimś przegadać, po prostu. I to nie musi być koniecznie sponsor, nie? To też może być inny alkoholik. Co mnie też sponsor tego nauczył? I e, meeting, meetingi, zacząłem chodzić na, na, na stacjonarne meetingi, wróciłem, też mi to dużo daje, ale meetingi online, jest ich mnóstwo, czyli można wchodzić, się też e, dzielić swoim doświadczeniem, albo na przykład czytać stałe fragmenty, to też pomaga dla mnie. E, wdzięczności wieczorne, codziennie robię od roku czasu, codziennie wymieniam sobie przynajmniej 10 rzeczy, za które jestem wdzięczny za które jestem wdzięczny, Panu Bogu. Dzisiaj yy, ja też właśnie jeden przyjaciel ze wspólnoty przypomniał mi o tym, że, że ty stale nie powinieneś mieć tej roboty przecież, a ty narzekasz na tą pracę, że chciałbyś mieć inną. Przecież ty masz tą szansę dalej tą pracę mieć, bo mnie szef chciał wyrzucić, nie? I dostałem drugą szansę. Dwa razy. Wiadomo dlaczego. No. I ja tutaj nagle teraz po roku narzekanie mi się włączyło. Kurde. Rozumiecie, jak łeb zwodzi? To jest właśnie to, nie? To się wkrada I tu trzeba być takim czujnym i wykorzystywać tą możliwość, że można z kimś o tym pogadać. I mi to pomogło dzisiaj, nie? Mi to dzisiaj pomogło, pogadałem i mi przeszło to narzekanie. I powiem Wam, że jeszcze służby, ja mam służbę kolportera, online na jednej z grup. Też pomaga mi to, wiecie, w ten sposób, że mogę, mogę być dla wspólnoty. Bóg tak zadziałał, że sponsoruję, mam teraz jednego podopiecznego właśnie przedwczoraj piąty krok robiliśmy razem przekazuję ten program w taki sam sposób jak przekazał mi mój sponsor jemu jego sponsor czyli w prosty sposób tak jak to było w Ameryce <grytanie> żartobliwie powiem na Wielkiej Księdze i, i na mnie to bardzo dobrze zadziałało biorę to całym sercem i, i co mogę jeszcze powiedzieć wam no chyba tyle bo już to będzie chyba ten czas, żeby skończyć. Cuda um, się dzieją, naprawdę. To są fakty w moim życiu. Odzyskałem e, moje życie takie mm, spokojniejsze, którego wcześniej nawet nie znałem, wiecie. Tak naprawdę to jest nowe życie. Nowe życie... E,